To są informacje polskiego Radia 24. USA nie uderzyły w Iran, jest dwutygodniowe zawieszenie broni i zapowiedź rozmów pokojowych. Według ekspertów obniżki nie będzie Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Lądowanie na Ziemi to najtrudniejsze zadanie, jakie czeka teraz załogę księżycowej misji Artemis II. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. To wielki dzień dla światowego pokoju. Iran miał dość, tak na swoim profilu True Social napisał Donald Trump. W nocy Stany Zjednoczone, Izraeli i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni i negocjacje dotyczące zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Porozumienie zostało zawarte na krótko przed końcem ultimatum Trumpa dotyczącym odblokowania przez Teheran cieśniny Ormus. Amerykański prezydent straszył końcem cywilizacji i zniszczeniem cywilnej infrastruktury krytycznej. Pośrednikiem porozumienia został Pakistan i to to właśnie tam 10 kwietnia rozpoczną się rozmowy o szczegółach Agata Król. Nie doszło do zapowiadanego przez prezydenta Donalda Trumpa bombardowania Iranu, które miało zrównać z ziemią tamtejsze elektrownie i mosty. Jest zawieszenie broni, które jednak może okazać się trudne do upilnowania, powiedział w TVP Info były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Byrt. Na pewno będziemy świadkami wielu zdarzeń, które będą następstwem wymknięcia się procesu spod kontroli. Rynki surowcowe zareagowały optymistycznie. Widać spadki, powiedział w TVP Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24.pl. Cena ropy WTI, czyli tej ropy wydobywanej w Stanach Zjednoczonych, spadła o kilkanaście dolarów od momentu ogłoszenia rozejmu. Zdaniem eksperta, zawarcie w ustaleniach wzmianki o odblokowaniu cieśniny Ormus jest jedną z najważniejszych deklaracji złożonych w związku z zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie. Jeśli ustalenia dojdą do skutku, będzie można mówić o perspektywie ograniczenia lub nawet zakończenia kryzysu energetycznego, który trwa obecnie na światowych rynkach. Agata Król, Polskie Radio. No, premier Izraela, Beniamin Netania poinformował z kolei, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Dwutygodniowy rozejm może być swoistą przykrywką, tak ocenił kilkanaście minut temu na naszej antenie były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Leon Komornicki taką maskirowką kolejnych przedsięwzięć, które może poczynić, mogą poczynić Stany Zjednoczone. No i tutaj w mojej ocenie Iran ma pewną świadomość tego, że to może być tylko jakaś taka typu działanie o charakterze politycznym, które ma odwrócić jego uwagę, co robią Stany Zjednoczone i właśnie to, co wyczynia w Libanie Izrael. Bo za tą wojną stoi Izrael przecież. Kolejny komentarz w tej sprawie już za kilka minut. Naszym kolejnym porannym gościem będzie były wiceszef dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy. Osoby spłacające kredyty odczują skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Efektem może być brak obniżki stóp procentowych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie.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 To jest zagrożeniem dla inflacji ogółem, ponieważ w dłuższym terminie te ceny mogą powodować rozlanie się inflacji po gospodarce. Decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy jutro. Przypomnijmy, że podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.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 Choć misja Artemis II już zapisała się na kartach historii, to przed astronautami zostało jeszcze najtrudniejsze zadanie – lądowanie na Ziemi, o szczegółach Dagmara Kendzior.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 Były informacje Polskiego Radia 24. Przelotny deszcz spodziewany jest na znacznym obszarze kraju. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Więcej słońca i bez opadów będzie głównie na krańcach zachodnich, na termometrach maksymalnie od 6 do 11 stopni. Uwaga na porywisty wiatr niemal w całym kraju północny i północno-zachodni. Środa, 8 dzień kwietnia, 7:06 na zegarach.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 24 pytania. Rozmowa polityczna. Mamy połączenie z panem Andrzejem Szejną, byłym wiceministrem spraw zagranicznych z Lewicy. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I słodko-gorzki? Słodko to porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem? Trudno tutaj mówić o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 więc ja na takie negocjacje, które toczą się w, można powiedzieć, atmosferze tego typu wypowiedzi się nie godzę. Natomiast to, co wyjdzie już formalnie rzecz biorąc i podchodząc bardzo pragmatycznie do sytuacji, co się wydarzy w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni, zobaczymy. Znowu hura optymistyczny, entuzjastyczny wpis prezydenta Trumpa, że nastąpi złoty wiek dla Bliskiego Wschodu,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 Musieliśmy wypłacić lub z budżetu państwa na wzrastające ceny energii, Dobrze. ceny nawozów. Jasne. I to są, to, są, to są efekty, krótko mówiąc, więc ja nie widzę tu żadnego na razie chora optymizmu. Panie ministrze, tylko jak w tej sytuacji e, mamy postrzegać Donalda Trumpa, także po jego wpisach wczorajszych, o których pan już wspomniał, jak, jak postrzegać Donalda Trumpa e, także w kontekście jego wypowiedzi o NATO, krytyki pod adresem NATO? Znaczy, w jakim stanie są relacje transatlantyckie, europejsko-amerykańskie? Z naszej strony mówię tutaj o Polsce, o Unii Europejskiej i innych członkach NATO,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 Sceptycznie nastawieni, wydaje mi się. Zresztą jak się rozmawia z osobami także spoza branży, no to po prostu ludzie mówią wprost, że Donald Trump oszalał. Pytanie, czy z taką osobą da się prowadzić poważną politykę zagraniczną? Jak Unia Europejska, jak Europa ma się do takiej osoby i do takich postaw ustosunkować? No więc właśnie dalej będę obstawał przy swoim. E, wizja NATO spójnego działającego,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 No to trudno potem oczekiwać wsparcia dla, zbrojny, dla dla tej zbrojnej akcji, która generalnie moim ocenie y, nie spełniła oczekiwanych przez niego celów. Okazało się, że nie ma planu na dzień po. To więc jeżeli pan pyta, co dalej, no my musimy wyciągnąć z tego oczywiście wnioski. To nie, znaczy... ja pytam pan, panie no, ministrze jest... o taktykę. Jaką przyjmiemy dalej taktykę jako Zachód? Bo do tej pory szczególnie... My mark... już ją przyjęliśmy. My już ją przyjęliśmy. Ta taktyka to jest budowanie...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 jednak dotykamy spraw najważniejszych, bo egzystencjonalnych dla państwa. I tu nie może być czasu na jakieś negocjacje, tylko musi być pewni. Albo ktoś jest lojalnym sojusznikiem, albo nie. Tak, pan, dzisiaj... Panie ministrze, wejdę w zdanie, hmm. bo pan mówi o taktyce tutaj naszej europejskiej obronnej, a ja pytałem, tylko może nie wybrzmiało to odpowiednio, chciałem zapytać o taktykę względem Donalda Trumpa. Mark Rutte leci także do, jeśli się nie mylę, w środę, czyli dzisiaj ma być w, w Białym Domu. E, sekretarz Generalny NATO do tej pory był uznawany za zaklinacza Donalda Trumpa. Komplementami, e, uznaniami, umizgami próbował zaskarbić sobie sympatię amerykańskiego prezydenta. Europa działała podobnie. Może czas z tym skończyć. Pierwszy prezydent Trump musi wreszcie zrozumieć, że Stany Zjednoczone potrzebują Europy tak samo jak Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych i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 Evans, który W sposób, no, można powiedzieć, niedopuszczalny, poparł y, premiera Orbana, ponieważ jest to interwencja wewnętrzne sprawy niezawisłego, suwerennego kraju. No, wyobraźmy sobie sytuację. Ale ja wyobrażam y, y, sobie y, y, sytuację, bo pamiętam, jak Donald Trump popierał Karola Nawrockiego przed drugą turą wyborów. No to, to, to już się Nie, wydarzyło. Ale ja, chciałem coś, ja, ja, ja chciałem powiedzieć coś innego, że. Wyobraźmy sobie sytuację, a dla Prawa i Sprawiedliwości było to akceptowalne, ale wyobraźmy sobie sytuację, że nie wiem, Ursula von der Leyen przybywa do, do Polski albo przybywa do Węgier i, i nagle popiera, y, czy to pana Modziara, czy, czy, czy, czy popiera prawa premiera Donalda Tuska, czy koalicję demokratyczną, To przecież byłoby po prostu wycie i skowyt dzisiejszej opozycji, o łamaniu konstytucji, o interwencji, o powrocie do czasów sowieckich, że jakiś kraj zewnętrzny ingeruje wewnętrzne sprawy, a tu jest cisza. No tak nie może być. to, że nie mają prawa ingerować w wybory żadnego demokratycznego kraju. To jest kolejne zagrożenie i kolejna, kolejny dowód na to, że to, co mówi prezydent Donald Trump o tym, że, że Unia Europejska dla niego jest zepsuta, że biurokracja, że że rządzi tu lewactwo, że, że y, trzeba wracać do korzeni chrześcijańskich nie wiem, w jaki sposób ma, on, on to interpretuje, jednak tak no naprawdę... Na wskroć chrześcijańska jest zapowiedź wymordowania całej cywilizacji. To już złośliwość no, no z mojej więc, strony. Panie ministrze, no, no, no, biegniemy dalej. Do, do, pan to powiedział. Ja, tak. ja to no. powiedziałem, tak. Nie, nie da się ukryć. Biegniemy dalej, panie ministrze, bo wywołał pan temat Węgier, a o to także chciałem pana zapytać o obecności czy też interwencji zaangażowaniu amerykańskim w tę kampanię, już pan wspomniał. To jak pan, jak pan przewiduje, w niedzielę Viktor Orban straci po 16 latach władzę w, na Węgrzech? Hmm, trudno powiedzieć. Tylko dodam jeszcze pokrętność tej polityki i y, y, y, y, y, poparcia dla pana premiera Orbana, bo z jednej strony y, jest niby to sojusznik lojalny Stanów Zjednoczonych, a jeszcze bardziej lojalnym sojusznikiem Orban jest Władimira Putina. Więc mamy widać tutaj to totalny zakręt historyczny, Musimy się z nim mierzyć jako Polska i Europa. Natomiast co się zdarzy na Węgrzech, trudno mi jest powiedzieć, dlatego że pamiętajmy, tam mamy do czynienia z bardzo silną propagandą wewnątrz kraju, z przejęciem mediów publicznych, z przejęciem wymiaru sprawiedliwości przez, przez partię Orbana. No, mamy do czynienia z czymś jeszcze gorszym, co mieliśmy w Polsce jeszcze dwa i pół roku temu pod rządami PiSu, czego do dzisiaj jeszcze musimy, że tak powiem, przełykać gorzkie pigułki, czy to przy dyskusji o usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości, czy przy konstytucji, czy wobec zachowań pana prezydenta Nawrockiego, który łamiąc konstytucję nie chce przyjąć ślubowań od demokratycznie i zgodnie z prawem wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wydaje się to niewiarygodne, ale na Węgrzech to jest, można powiedzieć, życie codzienne. Tak tak właśnie rząd Orbana postępuje. Przypominam, to jest rząd, który zablokował pieniądze dla i blokuje pieniądze dla Ukrainy 90 miliardów, która rozpaczliwie broni swojej wolności, ale również bezpieczeństwa Polski i Europy i 2 miliardy dla Polski rekompensaty za przekazane pomoc dla Ukrainy. Co się stanie? Na razie szanse są wyrównane, ale nie wszyscy o tym mówią, że system wyborczy w Węgrzech jest nie do końca też demokratycznie ułożony. Tam mamy mieszany system. Są okręgi jednomandatowe, są listy wyborcze. Te okręgi, jak wszyscy eksperci wskazują, zostały ułożone tak, żeby mogła wygrywać partia Orbana, czyli Fidesz, są odpowiednio tak wykrojone, można powiedzieć, na, na żywym ciele suwerennego kraju, kraju, mówię o Węgrzech. W związku z tym nie wiadomo, jak ten system zadziała. I co z tego, że partia na przykład pana Maciara może mieć ogólnie globalne, wyższe ogólne poparcie niż partia pana yy, A Orbana, jak będzie potem to przeliczając, nie. te głosy na mandaty różnie to może wyjść. A poza tym tak realnie, żeby dokonać ustrojowej zmiany na Węgrzech, potrzebna byłaby większość konstytucyjna opozycji. Dwa wątki. Dwa... Tej nie będzie. Tej nie będzie. O dwa wątki chciałem jeszcze pana zapytać już z naszego podwórka krajowego yy, i mamy tylko 4,5 minuty na rozmowę, więc poproszę o zwięzłe odpowiedzi. Pierwsza kwestia to kwestia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy ym, planuje marszałek Sejmu zorganizować ślubowanie zastępcze czworga sędziów, od których prezydent Nawrocki nie przyjął ślubowania? No to oczywiście trzeba pytać pana marszałka. Ja no, nie prowokacyjnie będę. prowokacyjnie pana pytam, wiadomo. Ja wiem, ale mimo wczesnej godziny nie dam się sprowokować. Ale uważam, pan, że wyznań? to powinno się stać jak najszybciej, czy jeszcze wstrzymać się w nadziei, że prezydent po analizach dokona zaprzysiężenia pozostałego czworga? Pan prezydent nie dokona zaprzysiężenia pozostałych czworga, ponieważ mu się to nie zgadza matematycznie, on nie stoi na straży konstytucji, tylko na straży interesów PiSu, w związku z tym dodatkowych czterech sędziów wybranych przez Sejm zgodnie z ustawą oznaczałoby, że PiS, tak to rozumie PiS, bo PiS uważa Trybunał konstytucyjny za swój i straci tam większość, a przy tylko dwóch, którzy dochodzą, nadal może pan Ślączkowski manipulować Trybunałem Konstytucyjnym. Zgodnie z tym ja uważam, że powinni ci sędziowie w przyjętej przez nich formule uzgodnionej również z marszałkiem złożyć ślubowanie jak najszybciej, nie oczekując na jakąkolwiek dobrą wolę prezydenta, który nie wypełnia swoich obowiązków konstytucyjnych. To ostatni wątek w naszej rozmowie. Czy lewica wspiera prezydenta Miszalskiego w walce, jego walce o utrzymanie stanowiska. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że będzie referendum odwoławcze prezydenta Krakowa. No na pewno wydaje mi się, że my nie angażujemy się po stronie oczywiście, która zmierza do odwołania pana prezydenta, bo to jest niepotrzebne zamieszanie, które wprowadzone zostaje w, w Krakowie, ponieważ tu jakby nie ma programu po drugiej stronie co należy zrobić, tylko że po prostu odwołać prezydenta Miszalskiego, więc wydaje mi się, że lewica zachowuje tutaj zdrowy rozsądek, a zdrowy rozsądek oznacza, oznacza, że pozostawia oczywiście wyborcom wyborcom decyzję i swobodną decyzję jak najbardziej, natomiast nie będzie żadne takie chucpy się angażować, bo politycy Krakow Krakowa, lewicy czy pani poseł, posłanka Gosek Popiołek, czy, czy pan wojewoda Śmiałek. Są to ludzie poważni i angażują się w poważne projekty, a nie niepoważne. 24 maja w Krakowie. Referendum odwoławcze prezydenta Aleksandra Mniejszalskiego, A my rozmawialiśmy z Andrzejem Szejną, byłym wiceministrem spraw zagranicznych z ramienia Lewicy. Dzięki panie ministrze, dobrego dnia. Dziękuję, dziękuję, kłaniam się.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 Rozlicz się sercem. Ogłoszenie społeczne. 7.23 na zegarach. Rozmawialiśmy z Andrzejem Szejną o kwestii ślubowania, e, zaległego ślubowania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm, przypominamy, wybrał sześcioro sędziów. Prezydent odebrał ślubowanie tylko od dwojga, co oznacza, że w Trybunale Konstytucyjnym nadal są cztery wagaty, na które wybrani są już sędziowie oczekujący. Aż prezydent się z nimi spotka, o czym teraz opowie Państwu Martyna Szymczakowska. Słowo niezwłocznie jest w temacie Trybunału Konstytucyjnego kluczowe, bo zgodnie z przepisami prezydent powinien przyjąć ślubowanie od nowo wybranych sędziów Niezwłocznie po wyborze ich przez Sejm, ale rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że Karol Nawrocki nie będzie działał tu pod presją. Prezydencki minister dodał, iż trwają analizy prawne dotyczące, jak to ujął, bałaganu spowodowanego tym, że przez półtora roku sędziowie nie byli powoływani na pojawiające się wakaty. Zaznaczył, że prezydent przedstawi swoje stanowisko po analizach.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 Konstytucji. Czy zatem prezydent działa niezwłocznie? W ubiegłym tygodniu zaprosił do pałacu dwoje z sześciorga wybranych w połowie marca sędziów. Dariusza Szostka i Magdalenę Będkowską. Złożyli oni ślubowanie i mogą rozpocząć pracę. Sędzia Magdalena Będkowska na pytanie dziennikarzy o to, kiedy przyjdzie do Trybunału odpowiada niezwłocznie. Zgodnie z treścią orzeczenia Sądu Najwyższego z 2006 roku to nie znaczy natychmiast. Więc niezwłocznie bez zbędnej zwłoki udam się do trybunału. Dariusz Szostek w podobnym tonie mówił po złożeniu ślubowania iż rozpocznie pracę. Niezwłocznie, aczkolwiek czy dzisiaj jeszcze jeszcze nie. Mamy obowiązek niezwłocznie, myślę, że dzisiaj dzisiaj a podejmę taką decyzję. Na pewno podejmie tuż po świętach swoje funkcje jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje nowo wybranych sędziów na razie nie stawiło się w pracy w Trybunale. A niezwłocznie to w najkrótszym możliwym czasie, ale niekoniecznie natychmiast. Koalicja rządząca liczy, iż Karol Nawrocki zmieni zdanie i przyjmie ślubowanie od wszystkich osób. Bo jeśli nie, to rząd sięgnie po plan B, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys. Jednym z nich jest złożenie oczywiście ślubowania i przekazanie oświadczenia w formie spisu notarialnego prezydentowi. I to, w zanim wielu wyczerpuje tak naprawdę znamiona, aby stać się sędzią Trybunału. Drugi to oczywiście jest złożenie ślubowania przed notariuszem, ale także w obecności połączonych Izb Sejmu i Senatu. Poczekajmy. Miejmy nadzieję, że prezydent znajdzie refleksję, aby wykonać także swój konstytucyjny obowiązek. Poseł Klubu Centrum Norbert Pietrykowski ma inny pomysł. Proponuje, aby ślubowanie od czworga sędziów odebrał były już pre prezydent Andrzej Duda. I ma to sens, biorąc pod uwagę wypowiedź szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego.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 Przez rządzących po 13 kwietnia, kiedy minie miesiąc od wyboru sędziów przez Sejm. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Zbliża się 7.30. Rafał Boguta. Zapraszam. Dwutygodniowy rozejm na Bliskim Wschodzie oznacza sukces dla Teheranu. Tak, wstrzymanie walk między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem komentował na naszej antenie były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Leon Komornicki. W nocy obie strony konfliktu poinformowały o przerwaniu działań wojennych i rozpoczęciu negocjacji pokojowych. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, groził całkowitym unicestwieniem Iranu. Stany Zjednoczone nie zrealizowały swoich celów i znacząco uszczupliły swój potencjał, komentował generał Komornicki na naszej antenie. Iran odniósł to zwycięstwo, obronił swoją niepodległość, obronił swoją suwerenność. Rząd nie upadł, to co powiedziałem, na wstępie armia trzyma się dobrze tak, i jest gotowa do prowadzenia dalszym ciągu działań. To porozumienie zostało zawarte na warunkach uzgodnionych. Jednym z warunków tymczasowego rozejmu jest odblokowanie ciśniny Ormus. Pojutrze w Pakistanie mają ruszyć negocjacje docelowych warunków pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Co dalej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym? O losach ustawy, która zakłada likwidację tej służby zdecydują dziś senatorowie. Rząd przekonuje, że walka z korupcją będzie bardziej efektywna, jeśli zajmie się nią policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa. Likwidację CBA krytykuje m.in. Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele tej partii podkreślają, że taki krok doprowadzi do wzrostu korupcji. Ustawa zakłada, że CBA przestanie istnieć w październiku. Rosja może zostać odcięta od światowego internetu, alarmują obrońcy praw człowieka. W ocenie ekspertów świadczą o tym regularne przerwy w działaniu stron internetowych banków i urzędów. Rosjanie mają problemy m.in. z płatnościami internetowymi czy dostępem do stron urzędów. To efekt m.in. restrykcyjnych ograniczeń wprowadzonych przez rosyjskie służby. Kreml dąży też do całkowitej kontroli komunikacji w sieci, o czym świadczy m.in. wypychanie z Rosji zagranicznych komunikatorów. Sprawca ataku na kontrolerkę wrocławskiego MPK zgłosił się na policję. Mundurowi przeprowadzili pierwsze czynności. Z 17-latkiem poinformowała Anna Nicer z wrocławskiej policji. Nastolatek był poszukiwany przez wrocławskich policjantów w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej pracownika MPK. Na miejscu wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe. Zgromadzony materiał zostanie przekazany do prokuratury. Poszkodowana kontrolerka jest w szpitalu, jej stan jest dobry. Dzień pochmurny i na przeważających częściach kraju deszczowy. Sucho będzie tylko na zachodzie i północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura też nie będzie nas rozpieszczać. Od 6 stopni na Podlasiu i Pomorzu Gdańskim, 8 stopni w armia Mazury i Podkarpacie, 10 stopni na Mazowszu i w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku najcieplej, 12 stopni na zachodzie kraju, chłodniej oczywiście w Tatrach. Tam tylko 3 stopnie. Tomasz Kowalczyk w studiu. Dzień dobry. w dobry. Si Bardzo piłkarsko to powiedziałeś. Tak, miałem wrażenie, że tak bardziej boksersko. Tak, A, no może tak z ringu być. trochę. Może nie z oktagonu, ale z ringu na pewno. 7.33 na zegarach. Informacje sportowe. My powiemy GKS Tychy, mistrzem Polski w hokeju na lodzie w czwartym decydującym meczu GKS, finału GKS. GKS. Wygrał z GKS-em Katowice 7-2 w rywalizacji do czterech zwycięstw bezapelacyjnie knockout, jeżeli trzymamy się tej terminologii 4 do 0 brąz dla Zagłębia Sosnowiec. lepszego w meczu o trzecie miejsce od Unii Oświęcim. W piłkarskiej lidze mistrzów wczoraj dwa mecze ćwierćfinałowe. Real Madryt podejmował Bayern Monachium i przegrał dosyć niespodziewanie 1 do dwóch. Z kolei Sporting Lizbona uległ Arsenalowi Londyn 0 do 1. Rewanże w przyszłym tygodniu w przyszłym tygodniu też rewanżowe spotkania za Dzisiejsze mecze i też będzie się działo. Barcelona podejmie Atletico Madryt. Paris Saint-Germain zmierzy się z Liverpoolem. W naszej Ekstraklasie odrabiano zaległości. 27. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Ostatni mecz Arka Gdynia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1. do 1, A o szczegółach opowie nam Tymoteusz Kobiela.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 w strefie spadkowej. W tej strefie też Widzewu i Brugbet Termalika Nieciecza, a liderem rozgrywek Lech Poznań trzy punkty przed Jagielonią Białystok. że projektu Warszawa awansowali do półfinału Plus Ligi. W trzecim decydującym ćwierćfinałowym meczu stołeczna drużyna pewnie pokonała u siebie Jestrzębski Węgiel 3 do zera, a trener projektu Kamil Nalepka był zadowolony z postawy swoich zawodników. Cieszymy się, że postawiliśmy kropkę na D.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 Wcześniej do półfinałów rozgrywek Ekstraklasy awansowały broniąca tytułu Bogdanka Kaluk lublin oraz Ase Koresowia. Siatkarki BKS-u Bielsko-Biała wygrały przed własną publicznością z Dewelopresem Rzeszów 3-2 w drugim półfinałowym meczu Ligi Kobiet. O szczegółach Bartłomiej Wisz.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 A to decydujące spotkanie w Rzeszowie już w najbliższą sobotę, a zatem 1 do jednego. no i ciekawie zapowiada się rywalizacja, która wydawało się skończy się już wczoraj, ale się nie skończyła, dlatego gramy ten decydujący trzeci. Mecz. I tym, tą wiadomością siatkarską kończymy Już serwis kończymy? sportowy. Nie, nie, nie, nie. Jeszcze, jeszcze za... coś o sporcie. Tak, co? To nie, żartuję o żartuję Żartuję. Tomasz Kowalczyk. O, Hubert Hurkacz wygrał pierwszy mecz od 77 dni. Odpadał sześć razy w pierwszej rundzie różnych turniejów i proszę. I w pewnym momencie w końcu powoli się przełamał. Tomku, do to gratulujemy Hubertowi oczywiście. Tomku, tobie również za udane informacje sportowe do usłyszenia do wszystkiego usłyszymy. dobrego. 7:40. Mamy połączenie z Tomaszem Sajewiczem, korespondentem Polskiego Radia. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam Cię, witam Państwa. Gdzie obecnie jesteś, jeśli mogę spytać? Jestem w północnej części Izraela, dosłownie 30 kilometrów od granicy z Libanem i tutaj to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, zakładamy niewiele zmieni, dlatego że właśnie jesteśmy przy granicy z Libanem. No właśnie, to powiedz, jak w jaki sposób tam odebrano informacje o rozejmie i czy Ty może znasz odpowiedź na pytanie, czy ten rozejm obowiązuje także pomiędzy Izraelem a Libanem, a no już bardziej Hezbollahem, jak rozumiem. To już na pewno znamy tę odpowiedź. Premier Benjamin Netanyahu oficjalnie potwierdził, że rozejm nie obowiązuje Izraela wobec, wobec Hezbollahu, wobec pozycji Hezbollahu w Libanie. Także nawet kilkadziesiąt minut temu tutaj przelatywały kolejne śmigłowce, które najprawdopodobniej leciały w stronę właśnie Libanu, aby bombardować cele Hezbollahu. To jest zwycięstwo de facto Izraela zresztą. To jest też ciekawa sytuacja, ponieważ każda ze stron odtrąbiła ogromne zwycięstwo w związku z zawarciem tego porozumienia. Donald Trump uważa, że to jest sukces Ameryki. Irańczycy wyszli na ulice, tysiące osób pali, palą też flagi amerykańskie, izraelskie, uznając, że to jest ogromny sukces rządów Ajatollahów. Sukces tak naprawdę może też odtrąbić premier Benjamin Netanyahu, dlatego, że dla niego jednym z ważniejszych celów, a przypomnę, tutaj w tle mamy w głowie, w tyle głowy wybory parlamentarne, które odbędą się pod koniec tego roku w Izraelu, jest to żeby całkowicie wyeliminować zagrożenie Hezbollahu. To oczywiście tutaj komentatorzy izraelscy mówią, że to jest tak samo jak zeliminowaniem zagrożenia ze strony Hamasu w Gazie. Wiemy, to zagrożenie Izrael przynajmniej tak przekonuje, że cały czas istnieje, bo są bojówki jeszcze Hamasów w strefie gazy. Ale dla premiera Netanyahu to na pewno wizerunkowy sukces i też możliwość kontynuowania operacji lądowej w południowej Libanie. No rozumiem, rozumiem, że Benjamin Netanyahu nie zrezygnuje. Będzie kurze, lazo póki, póki gorące, bo taka, przepraszam za określenie, okazja z punktu widzenia jego władzy, Izraela, może się już nie trafić jak najbardziej. Na to wygląda i co więcej tutaj komentarze izraelskie są takie, że do tej wojny Benjamin Netanyahu tak naprawdę przygotowywał się od początku swojej politycznej kar kariery. On też mówi o tej wojnie, może nie w takich biblijnych kontekstach, do których przyzwyczaił nas Donald Trump, ale rzeczywiście tutaj opowiada o tej wojnie, że to jest wojna, która ma rozwiązać wszystkie problemy Izra Izraela, że zapewnić ma bezpieczeństwo mieszkańcom tego kraju, szczególnie północnych reg jego regionów i tak też tłumaczy no, zajęcie, zajmowanie terytoriów południowego e, Izraela, mówiąc, że to Libanu. jest dla bezpieczeństwa, przepraszam, właśnie mm -hmm. Libanu, masz rację Libanu, tyle tych państw wokół i tyle tych Jasne. konfliktów związanych z, ale rzeczywiście tak tłumaczy zajmowanie południowej części Libanu, że to jest dla bezpieczeństwa Izraelczyków mieszkających w północnej części kraju, ale no to kontrolowanie terytorium, taki eufemizm, to będzie oznaczało oczywiście okupację tej części ale i, Libanu. Ale pytam cię tylko, czy Izraelczykom chodzi o poszerzenie swojego terytorium, czy utworzenie, e, utworzenie w tej części Libanu takiej strefy buforowej. Tym Izraelczykom, z którymi ja rozmawiam, zwykłym Izraelczykom na ulicach Jotfat, na ulicach Jerozolimy, na pewno nie chodzi o powiększenie e, na powiększenie Izraela. Kiedy ja pytam o to właśnie, o co w tym wszystkim chodzi, mówią, no przecież tam nikt nie pójdzie o zdrowym rozsądku, nikt tam nie pojedzie mieszkać. Mhm. Nawet osadnicy żydowscy, prawdopodobnie władze Izraela chodzi o stworzenie strefy buforowej między Izraelem. I, i w i Libanem. Ja bym tylko jeszcze tylko się odniósł, bo nie wiem, czy o to zapytasz, więc może sam się zapytam. Proszę bardzo. Do, te... do, kwestii, do kwestii tego porozumienia, którego oczywiście nikt na oczy nie widział. W tym sensie, że jest jedna wersja, którą dystrybuuje Donald Trump, a druga wersja, która jest dystrybuowa dystrybuowana przez irańskie media. Jest wiele nieścisłości i rozbieżności w tych dwóch wersjach, dlatego że na przykład to, co jest takim punktem bazowym, wiemy, to jest otwarcie dziedziny... Ormus. Na to się zgodziły obydwie strony, chociaż jeszcze Iran nie sygnalizuje, że, te, że przez, przez cieśninę w tej chwili będzie można bezpiecznie przepływać. Ale tam są takie kwiatki jak na przykład wypad to, że wypadło z angielskojęzycznego tekstu, a może go w nim po prostu nie było. Może irańskie agencje to na, na potrzeby własnej propagandy dystrybuują. Fakt, że Iran zażądał kontynuacji wzbogacania uranu, co oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby Ameryka czy Izrael zgodziły się na to tak samo, jak trudno sobie sobie wyobrazić punkt, który zakłada, że Iran zażądał wycofania wszystkich baz amerykańskich steronów państw Zatoki Perskiej. Jeszcze jest mowa o odszkodowaniu, które Amerykanie mieliby Irańczykom zapłacić za, za szkody, które wyrządzili na przestrzeni tych dwóch miesięcy. Jak wiemy, jak znamy Donalda Trumpa, Donald Trump nie jest skory do sięgania do własnej kieszeni, jak najbardziej lubi sięgać do kieszeni innych państw, to pokazał w trakcie wojen celnych z innymi krajami. W związku z czym trudno sobie wyobrazić, żeby po odtrąbieniu sukcesu tutaj Donald Trump zgadzał się na zapłacenie Irańczyków i reparacji wojennych, kiedy ta wojna była prowadzona przeciw w związku z zagrożeniem ze strony Iranu, które, no, jakieś zagrożenie istniało, co do tego, co do skali tego zagrożenia też są, jak wiemy, wątpliwości. Nie, Donald Trump po tym spektakularnym sukcesie, Tomku, twierdzi, że będzie pobierać opłaty za udrożnienie cieśniny Ormus i za eskortowanie statków w tamtym regionie. Kon... Nie, redaktorze, ja powiem szczerze, nie wiem skąd redaktor ma takie informacje, bo tutaj, w tej części świata, to Iran twierdzi, że będzie pobierał opłaty za udrożnienie e, cieśniny Ormuser na spółkę z e, Omanem. Także to jest jej pewnie kolejna kwestia tego, że każdy widzi ten sukces z własnej strony, a się okaże, że my wszyscy jesteśmy w środku tego sukcesu, który okaże się jednak porażką. Oby tak nie było że Te jasna. informacje redaktorzy to prosto z Białego Domu. To nie, niezmyślone. Tomasz Sajewicz, proszę Państwa, z Izraela, z północnych części Izraela, dle, relacjonuje dla Państwa na bieżąco konflikt na Bliskim Wschodzie tą kuba bardzo serdecznie bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Dobrego dnia. Wzajemnie. O 7.47 w naszym studiu pojawił się, jak zawsze, Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, Błażeju. Będzie i o ekonomicznych, gospodarczych skutkach tego rozejmu. Saldo. Magazyn gospodarczy. I od tego tematu zaczniemy. Dzisiejszy magazyn po ogłoszeniu e, rozejmu i zawieszenia broni między USA a Iranem, ceny ropy naftowej zarówno europejskiej odmiany Brent, jak i amerykańskiej WTI spadły o kilkanaście procent, stabilizując się w okolicach 90-93 dolarów za baryłkę. W reakcji na zawieszenie broni w górę poszły także indeksy giełdowe i tak obecnie japoński Nikkei zyskuje 5,3%, południowo-koreański Kospi 7%, a giełda w Hongkongu jest na ponad 3% plusie. Optymizm inwestorów budzi Przede wszystkim perspektywa odblokowania ciśniny Ormus w normalnych warunkach transportuje się tym szlakiem około 20% światowych dostaw ropy naftowej i 25% skroplonego gazu ziemnego. Redaktor naczelny portalu energetyka24.com Jakub Wiech w TVP Info powiedział, że jeśli ta zapowiedź dojdzie do skutku, to będzie można mówić o perspektywie ograniczenia, a być może nawet i zakończenia kryzysu energetycznego, który trwa obecnie na światowych rynkach.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 Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie daje też nadzieję na niższe ceny nawozów, a te poszły istotnie w górę wskutek konfliktu między Iranem a USA i Izraelem. Aby ulżyć nieco rolnikom, resort rolnictwa pracuje nad rozwiązaniami, które sprawią, że nawozy będą tańsze, mówi minister Stefan Krajewski.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 A według szacunków w tym roku nawozy podrżały średnio o 30-40%. Tymczasem od dziś zaczynają obowiązywać maksymalne ceny paliw w Czechach. W rządowym pakiecie znalazły się także limity marsz oraz obniżka akcyzy na olej napędowy. Wielu czeskich kierowców jednak nie odczuje tej zmiany, bowiem wyznaczone limity są wyższe niż średnia cena paliwa.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 Dziś rozpoczyna się tradycyjne, comiesięczne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Według ekspertów z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie na razie RPP wstrzyma się z działaniami i utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie. Mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.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 A obecnie, przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%, a decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy jutro, po południu. A teraz w magazynie Saldo o problemach największej polskiej giełdy kryptowalut działającej pod nazwą Zonda Krypto. Analiza, do której dotarły portale Mani.pl i Wirtualna Polska ujawnia spadek rezerw bitcoinów w giełdy o 99%. Jednocześnie użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, a część klubów piłkarskich sponsorowanych przez Zonda Krypto od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. W tym samym czasie z giełdy wypłacono ponad 76 milionów złotych. Środki te przelano na inną platformę. Władze spółki bagatelizują jednak te doniesienia medialne, twierdząc, że opóźnienia wypłat to efekt problemów technicznych, a spadek rezerw bitcoinów dotyczy tylko tzw. gorących portfeli. Jednocześnie prezes Zonda Krypto zapewnia, że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 Co powoduje duże problemy operacyjne związane z kwestiami nadzoru, z kwestiami takich czynności administracyjnych wobec giełd kryptowalut, także z pewnymi trudnościami po stronie klientów, jeśli chodzi o brak w istocie nadzoru i możliwości zwrócenia się do właściwego organu celem podjęcia jakiejś interwencji. Więc no, na pewno brak uregulowań prawnych w Polsce powoduje utrudnienia dla klientów korzystających z giełd kryptowalut.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 nie ma w tej sprawie odpowiednich regulacji. Tu też może warto powiedzieć, że właściwie nie wiadomo ile osób inwestuje w kryptoaktywa. Niektóre badania wskazują, że może być to ponad 18% dorosłych Polaków. Przy czym wśród najmłodszych grup ten odsetek wynosi blisko 40%. I na koniec spójrzmy jeszcze na tradycyjne rynki walutowe. Obecnie dolar wyceniany jest na 3,64 grosze. Kurs euro wynosi 4,25, za franka trzeba zapłacić 4,61 zł.